Infra Poleca Zobacz, przeczytaj, posłuchaj W cyklu Infra Poleca pragniemy przedstawić godne uwagi pozycje na polskim rynku wydawniczym W cyklu tym zaprezentujemy ich krótkie fragmenty Między człowiekiem a zwierzęciem Walentego saponowa to książka, która okazała się nakładem wydawnictwa KOS Walenty saponow urodził się w 1953 roku Studiował genetykę i matematykę stosowaną na Uniwersytecie Leningradzkim, a obecnie Petersburskim. Jest twórcą nauki o rzadkich i tajemniczych obiektach biologicznych kryptobiologii. Książka ta systematyzuje obecną wiedzę na temat zagadkowej istoty, która jednoczy w sobie cechy zwierzęce i ludzkie. W popularnej literaturze jest ona nazywana Śnieżnym Człowiekiem lub Yeti. Celem książki jest prezentacja w popularnej formie najciekawszych historii spotkań ze Śnieżnym Człowiekiem i opatrzenie ich naukowymi komentarzami napisanymi z pozycji nauki początku trzeciego tysiąclecia. Walenty Sapunow pisze Po raz pierwszy spotkałem śnieżnego człowieka w górach Tien-Shan 7 sierpnia 1989 roku, w wpół rano. Było to w dolinie rzeki Aksu, na terenie kazachstańskiego rezerwatu Aksu Dżabagawy, na wysokości 2600 metrów. O tych miejscach wspominają stare legendy Kazachów i Kirgizów, których bohaterami są dzicy ludzie zwani Kik Adam. Wczesnym świtem śnieżny człowiek zjawił się w naszym obozie, i dzieliły mnie od niego zaledwie 3 metry oraz brewę namiotu. A potem goniliśmy go przez zarośla porastające stok góry po całkiem świeżych śladach. Drugi raz znalazłem się w pobliżu Śnieżnego Człowieka w zupełnie innym miejscu, 10 km na północ od Sankt Petersburga. Blana szedłem przez las. A 3-metrowy olbrzym zataczał wokół mnie kręgi, zbliżał się na 20 do 30 metrów. Czasami krzyczał groźnie, ogłuszająco gwizdą i krył się przed obiektywem mojego aparatu szkodowicznego za ścianą wysokich jodeł. Wielokrotnie widziałem ślady pozostawiane przez dzikiego giganta, a także znaki, jakie zostawiały jego zęby na drzewach. Badałem odchody tych stworzeń, trzymałem w ręku fragmenty ciała. Setki razy rozmawiałem z nauczonymi świadkami. Cóż to za istota, która łączy w sobie cechy człowieka i zwierzęcia? Zagadkowa, straszna, nieuchwytna. Odpowiedzi na te pytania poświęcona jest ta książka. Najstarsze znane źródło, które wspomina o troglodycie, to babiloński eposki Gamesz. Główny bohater Eposu, tytułowy Gilgamesz, to powszechnie znany w swoim współczesnym władca miasta Uruk-Sumerze. W, w utworze mowa jest o tym, jak zaprzyjaźnił się on z wuchatym człowiekiem. Postać ta nazywana jest Enkidu. Drugim bardzo starym dokumentem jest Biblia, dokładniej Stary Testament. Nie jest to świadectwo biologiczne, niemniej i z niego można zaczerpnąć ciekawe informacje na temat zwierząt ludzi. Są oni nazywani tam Giborim oraz Seirim. Możliwe, że z nimi wiąże się opowieść o Ezawie. Po to, aby osądzić w jakim stopniu śnieżny człowiek rozpowszechniony jest na naszym globie, wymienię miejsca, z których pochodzą bardziej lub mniej udokumentowane wiadomości o troglodytach. Są to najsłabiej zaludnione rejony wszystkich kontynentów poza Antarktydą. W Ameryce góry skaliste, Andy i Kordyliery, W Afryce dżungle basenu Kongo, w Azji lasy Indochin, Himalaje, Tybet itd. tak Są i świadectwa z centralnej Australii. W Europie Zachodniej ostatnie informacje na temat obserwacji śnieżnego człowieka pochodzą z początku XIX wieku. Obecnie możliwe jest jego występowanie tylko w północnej Skandynawii. Szczególnie wiele spotkań odnotowano na terytorium byłego Związku Sowieckiego, a następnie krajów wspólnoty niepodległych państw. A więc Śnieżny Człowiek, kolejny paradoks, okazuje się jednym z najbardziej kosmopolitycznych gatunków na Ziemi. Więcej informacji o książce znajdziecie Państwo na forum.